Dziś kolejna środa, a wraz z nią czas na kolejny odcinek podcastu Inny Koncept, który zagości w waszych odtwarzaczach, a wraz z nim zagości głos Ani. Ania jest bardzo słodziutką istotą, która jest tak przeuroczonnie nieporadna, że wszyscy się z niej śmieją i tego właśnie dotyczy ta jakże spontaniczna i nieprzewidziana przeze mnie przez nikogo rozmowa nagrana kilka dni temu. Może powtórzę te słowa, czyli nawet obcy ludzie się z śmieją, nawet kierowca autobusu, którego widzisz jeden, jedyny raz w życiu, się z śmieje, jak tylko yy, się spotka akurat z Tobą. Tak. Yy, no. Nawet, yy, znaczy widziałam go drugi raz, jak wracaliśmy. Wracaliśmy z tym samym panem kierowcą i bałem się, że nas nie wpuści z powrotem do autobusu, ale wpuścił. Nie mam innego wyjścia. Wpuścił. A, a tam obok stoi, właśnie od pośmiania się, stoi jakaś dziwna rzecz. Opowiedz, co to jest. Jest to piramida energetyczna. E, czekaj, czekaj. Powiedz jeszcze, co studiujesz. E, filmoznawstwo i kultury islamu. Powiedzmy. A piramida energetyczna to? E, no, to jest taka piramidka. Ogólnie chodzi głównie o kształt piramidy, żeby było bo dzięki temu jakoś się najlepiej przepływać coś tam. Ja dokładnie nie wiem, nie orientuję się za bardzo. No ale niech będzie. A to jest jakiś taki specjalny model właśnie z Wewnątrz ma aluminium jest wyłożone, a z zewnątrz ma kolory. Kolor z północny i... musi być na północ. Znaczy w zasadzie no tak. I te kolory mają jakieś specjalne znaczenie, muszą być akurat takie, bo tak, one są brzydkie, tak estetycznie. Estetycznie są brzydkie, ponieważ to nie jest wykonane zbyt, e, e, zbyt fachowo. Bo miałam troszkę mało czasu, żeby to zrobić. Ale, Ale tak musi być. Na no koniec. Sztywne ramy. Musi być tak. Wymiary też są idealnie. Po prostu zrobione. Tak no. I nie rozumiem. Dlaczego się wszyscy z Ciebie śmieją? Dlaczego ja też się z Ciebie śmieję? Y, ogólnie zawsze z, z Kopernika pewnie też się śmiali, prawda? Jak powiedział, że to <śmum> słońce krąży dookoła Ziemieniu. <śmum> <śmum> <śmum> tak. Oto i odpowiedź. Wszyscy się śmieją z Ani. tak <śmum> No, a poza tym jest takie powiedzenie, że jak się nauczysz śmiać z siebie, to będziesz miała zabawę do końca życia, więc Więc no. masz zajebistą zabawę, tak? Tak, po prostu bawimy się. Świetnie. Żeby było weselej mieszkasz z czterema e, facetami. Tak, zgadza się. Którzy nie przepuszczają Ci ani trochę. Żadnej okazji, żeby się ze mnie pośmiać, zgadza się. Ja im często w tym pomagam, a tak. to tylko dlatego, że ja jesteś to... tak urocza w tym Taka nieporadna Dziękuję. i słodka. Dziękuję. No tak, teraz jeszcze większym hitem od piramidki jest filtr do wody. Tak, przyniosłaś filtr do wody, <laughs> Ale po ja nie wiem, co z tym śmiesznego, bo u nas na przykład, w naszej miejscowości jest normalne, że ludzie mają filtr do wody i moje z zwyczajnie też mają filtry do wody i jakoś to ich tak nie śmieszy, no ale no, widocznie tak, ale... w Bielsku to jest... <laughs> No, nie wiem nie wiem co dziwnego jest filtr do wody no. już bardziej ta piramidka no ale filtr do wody jednak chyba bardzo e, dużo może kwestia tego, że nikomu się nie chce przywozić do mieszkania tak, na okres studiów różnych tak skomplikowanych i wysublimowanych rzeczy urządzeń no to nie jest duże no. rodzice mi przywieźli, o dziwo w ogóle zapisać w kominie że rodzice przyjechali ze mną no. Tata też się ze mnie śmieje. Ale tak w pozytywnym <grym> sensie, oczywiście. No. Czyli absolutnie tak, I się ulubione, ulubione powiedzenie mojego taty, no, które do mnie też się odnosi. Jestem śmieszny, gdzie pójdę, tam mnie wyśmieją. Hmm. No. I na ciebie to przeszło. <grym> I przeszło na mnie. Nie, no ale to jest takie pozytywne wyśmiewanie się. Nie to, żebym się tam miał obrażać w ogóle. Ale czasem fochami. No... I grozisz. Wystawiasz groźb bez pokrycia. Nieprawda. Ja go w końcu kopnę. Tylko, że no tak chciałam, żeby na dzisiaj był sprawny i nie musiał się... No. czy tak jak będzie, będzie mieć kaca, to możesz go No to kopnąć. dzisiaj to zrobię. Tylko, że ja nie jestem brutalna z natury, więc dlatego z tym mam problem. Mhm. Tak. Chodzi o obietnicę, że Ania ma kopnąć kolegę w jaja. Bo nie mógł znaleźć nożyczek. I powiedział, że jeśli ja znajdę, to będę mogła to zrobić. No oczywiście zna. Nauczyłem z kolei y, bardzo się dla wszystkich. Wydaje fakt, że jeszcze konno. Kolejna rzecz, nie wiem, z czego się śmiać. No, no bo to nie chodzi o takie jakieś pojedyncze rzeczy. Dobra, piramidka wydaje się trochę śmieszna. Zwłaszcza dla przyszłego inżyniera. Takiego tego, no nie wiem, może to jest kwestia ograniczenia... I, i, Jakieś, tak. jakiegoś światopoglądu, czy czegoś, tak. ale dobra, jednak mitka wykonana jeszcze w taki sposób, no to jest troszkę zabawna, ale już, już takie inne te rzeczy, no dobra, to, że sobie nie mogłaś poradzić też z zaparzeczem do herbaty, żeby go otworzyć, to też było śmieszne, ale Cholera, właściwie jest mnóstwo takich rzeczy, które są naprawdę żałosne, które ty zrobiłaś i takie śmieszne, bo są śmieszne. Ale takie, taka jazda konna e, czy, czy filtr do wody, no to tutaj już nawet nie chodzi o to, co przynajmniej ja tak uważam, o to, że to jest jakieś takie dziwne, takie, takie, takie śmieszne, takie głupie. E, tylko, że ty to robisz i to, ty to przedstawiasz. Jak ty się kojarzysz z jakąś rzeczą, no to, to się od razu... Pojawia w głowie obraz nieporadnej, słodkiej, zagubionej w świecie Ani. Dziecko w Nie, to znaczy no, bardziej wszystkim przynajmniej nauczelnym. Jak wiadomo, mój kierunek jest taki troszkę, że jednak przeważa z e, osobników płci męskiej, więc tak, ja. I... Tak. I e, kultura islamu. Tak. tak, więc, e, tak. Większość... Budownictwo na Politechnice. Tak, yy, no więc większość jednak, jazda konna ma według, ma taki podtekst bardziej seksualny, bo może tak, więc dlatego wszyscy się tak z tego śmiałam, że tak? o tym mówię i w ogóle tak. Nie, Mi się tak. to w pierwszym momencie skojarzyło, jak tak mówię, że się z Ciebie śmieją, to to, że z rycerzami coś. Nie, nie, to właśnie im coś. o to chodzi, po prostu śmieją mhm. się, że ja, jak ja jeszcze konno. no i tak, i im to o to chodzi, no. Ale na Politechnice po prostu w zasadzie wszystko chłopakom się w ten sposób kojarzy, więc nie wiem jak to jest na Giechu, znam trochę z ale no. No to znaczy ja tam myślę, że pod tym względem troszkę odstaję od normy i nie mam skojarzeń takich natychmiastowych z różnymi takimi rzeczami i jakoś innymi torami myślę, coś takiego. Ale z mnie też się śmieją. Nie. Nie, z mnie się nie śmieją. Mnie po prostu ignorują. Jak za dużo mówię, tam mi wciskają jabłko w pusto i kaszę je jeść bez użycia. Ja się cieszę, że dzisiaj nie pokroiłam jeszcze jabłka dla konia. Bo, Bo szkoda, byłoby by... też jabłka zmarnować. Opowiedz o swojej fantastycznej, konnej przygodzie. Ale tak od samego początku, czy o dzisiejszej? No dzisiejszej. No, więc wybrałam się na konie i wszystko wypracowane w najmniejszym szczególe. Wszystkie ubranka, bluzka na zmianę, skarpetki na zmianę, buty, buciki wypasywane, marchewka pokrojona, umyta. Wszystko pięknie, ładnie, nawyziłam czekoladę dla kolegi i w ogóle wszystko super. No, przy czym nie dogadałam się z panem, z którym się umawiałam na te konie i okazało się, że Stadna jest zupełnie innym miejscu niż ja myślałam, także nie udało mi się dojechać. Spędziliśmy półtorej godziny na przystanku, posiedzieliśmy sobie, pogadaliśmy, pożartowaliśmy i wróciliśmy do Krakowa. To ja dobrze, że byłaś kimś. No tak, jakby... Zawsze możesz dzwonić do tylko kogoś, czy to ty byłaś okay, <grym> Ja byłam ja <grym> że tak okay. się na mnie, że dzwoniłam do nich rano ich budzić. No wszystko było dopracowane. Nawet kogo, o której godzinie mam obudzić, budzić, żeby zdążyli. jaki autobus, no wszystko. Tylko... No ale to przez Google. Już po prostu Googlem więcej nie uwierza, bo mi pokazało, że jest zupełnie gdzie indziej niż na niej, w rzeczywistości. No. Ale bywa. Życie. I śmieją się jeszcze z Twoich łazienkowych zwyczajów. Jakich? A to jest tego więcej niż to, że jesteś największym hipopotamkiem? Już nie jestem hipopotamkiem, bo mamy zasłonkę. Bo jak mówi Kamil, mur przeciwwodny dla hipopotamków. Także u nas już łazienka. To jest dobre. Muszę mi pogratulować. No z kolei on mi bardzo gratulował mojego żartu. Ha, że pytał się, czy byłam na nartach w wakacjach. Ja że tak, w Dubaju. I po prostu rozbawiło go to niesamowicie. nie wiem czemu, no ale dobra. No i... <grym>, pojechałam tam studiować dalej kulturę islamu. No, ale nie, już w jest ogólnie... No... no Kamień już się nie boję, że... Już nie, nie, nie trzeba płynąć... Tak, tam, ale to raz prawo, się nie? tak zdarzyło tylko, raz, że tak nachlapałam bardzo. A, a oni oni źlić nie dają a oni spokoju. Nie, nie dają mi spokoju. Nie, e, ale tak, tak właśnie mi się teraz przypomniało, że pamiętasz, kiedy pierwszy raz się zobaczyliśmy, kiedy pierwszy raz się poznaliśmy? Chyba nie. I ja wpadłem tutaj z Dawidem, tak, po coś, nie, na chwilę, nie? No i, i akurat ty wychodziłaś w swoim szlafroku e, z łazienki. Tak, z też się chłopaki śmieją. Nie, sznafraki są bardzo miłe. Mhm. Fajnie są. Mhm. Ale w zasadzie... Ale widzieliśmy się jakoś jeszcze później kiedyś, co jakoś chyba nie skojarzyłam, że wtedy... No, no wtedy No wtedy no, był ten pierwszy raz, kiedy się zobaczyliście. inne twoje bardzo urocze i śmieszne e, zwyczaje to jest na przykład chęć na e, fast foody po alkoholu. Już nie. Już nie, bo zostałaś wegetarianką. Jeszcze no prawie. Nie. Jeszcze nie jestem wegetarianką. Znaczy chłopaki mówią, że to nie przeszkadza, bo przecież w fast foodach nie ma mięsa. Ale nie, nie, nie. Ja teraz zdrowa żywność no i zdrowy tryb życia no. Tak, Czyli że jak za dwie godziny idziemy na czesburgera. Nie, nie, nie, burgerów nie, no jak już to kurczak burgera, ale też nie. <śmiech> <śmiech> nie, nie, nie. No, tak, nie. Yy, co prawda, mieliśmy ostatnio na imprezie yy, plan, że przede wszystkim idziemy do klubu, idziemy do klubu, ale jakoś tak już w końcu poszliśmy tylko i wyłącznie do maka. <śmiech> Chłopaki z co mieli coś, i każde wróciło, no powiedzmy każdy, prawie każde wróciło do siebie do domu. No, także tak się skończyło moje ostatnie wieścje na kluby Jadłaś czy z burgera? Nie Nie jadłaś? Nie no. A Tylko byłaś koło... trzeźwa? Czy nie? Nie znaczy... Wow, coś niesamowitego No właśnie, ja na ogół jestem trzeźwa Więc ogólnie Rzadko mi się zdarzy coś wypić no tak, tak, tak. Ostatnio tutaj byłem chyba nawet wczoraj. Tak, wczoraj wieczór. To Sebastian mi pokazywał z pewnym zażonowaniem, że o, dwie butelki po wodce. Spokojnie, w pokoju Ani są jeszcze pewno kolejne ukryte. Nie Bo Ania sobie pisała egzamin i... Właśnie, nie, bo to było ogólnie tak, że miała do mnie przyjść koleżanka, miałyśmy się napić troszeczkę tylko i iść na kluby. No, ale jakoś tak wyszło, że Ktoś jeszcze chciał iść, ktoś jeszcze chciał iść. I tak wyszło w sumie, że zrobiłaś taka całkiem spora impreza, której wcale nie chciałam organizować, no więc jak było więcej osób, no tym więcej musiał być alkoholu. Być mhm. nie powstały pewne plotki, ale to... to super nie jest zgodne z prawdą, po prostu Sebastian. Nie, to jest po, po prostu kolej... do ziemi, że tak powiem. Ej, kolejna okazja, żeby się z ciebie <laughs> nabijać. Jak mógł to przepuścić? No tak, no. On po prostu powiedział, że wszystkie uczelni opowiadał i w ogóle. Ej, no. Jesteś blondynką niską ile masz wzrostu? 1,57,5. Załóżcie to i pół. <głos> Ej, Jest tak ładna. <głos> Cały czas się praktycznie uśmiechasz. A nawet jak się nie uśmiechasz, to jak zobaczysz gdzieś w okolicy alkoholu... <głos》> no przepraszam, kilka, kilka było takich sytuacji, że ja na przykład tutaj byłem, ty przychodzisz zmęczona, taka wykończona po zajęciach i czy po czymś tam no, i, i, i mówisz, że masz projekt do wykonania i tak, tak strasznie strasznie narzekasz jakie to życie jest złe, a świat okrutny, po czym dostrzekasz gdzieś butelkę od razu taki błysk w oku i, ooo, i się przytulasz do tego. Nieprawda. Znaczy nie, no bez przesady. Po prostu przypomina mi się słowa e, pewnego pana inżyniera, który mówił, że na studiach pił dużo i ogólnie bawił się bardzo dużo, ale i tak teraz żałuję, że pił za mało. I bawił się za mało, także no, trzeba wykorzystać po prostu każdą żywą okazję. No, póki jeszcze się jest młodym, prawda? No bo później już nie będzie kiedy Nie będzie jak w ogóle. Niedługo koniec świata, zresztą się zbliża. W 2012 roku, to jest już teraz, tak? 12, 21 grudnia. To miesiące zostało drugo. Co z nimi robimy? No nie wiem, ja planuję ogólnie zaszaleć. No, przywiązam piramidkę, może to mi jakoś pomoże. Schowasz się pod tą piramidkę energetyczną. Ej, tutaj są takie wielkie... Pudła, tak, to są moje. Te, to może zróbmy taką większą piramidkę, pod którą będzie można się ale, sprawdzić. Ale to ona musi być, mój tata buduje taką piramidę. A to ona musi być zrobiona przez jakąś odpowiednią osobę? Która... Nie, nie, nie chodzi o osobę, tylko chodzi ogólnie o te wymiary i tam to no właśnie, że musi być aluminium na przykład, czy coś tam. Tylko no też zależy, bo z różnych materiałów można robić. Można na przykład podobno, bo ogólnie w Chinach to takie było trochę popularne z tymi piramidkami i na przykład w takich biednych domach robili takie piramidki po prostu ze sznurka, że sznurek gdzieś tam do sufitu przyczepiali i tak I tak właśnie robi takie piramidki, że chodzi głównie o kształt, no. no. ale taka to już jest taka profesjonalna. Nie? Kolorowa i w ogóle. No. Bo mój w ogóle zaczęło się od tego, że mój wujek, on jeździ na takie um, kursy z tym wahadełkiem. Mhm. No, no i między innymi o tych jak powiedział moim tecie, A mój tata teraz taki jest bardzo do natury i w ogóle i jest bardzo szczęśliwy ogólnie swoim życiem. I no. uprawia swój okródek no. nie pracuje i, i ogólnie, no, do natury, do natury, jego marzeniem jest po prostu zbudować sobie jakąś małą tudzież drewnianą chatkę i zamieszkać w niej z moją mamą się no, tylko tym, co sobie sam zrobi inaczej zrobi, no wychoduje. No. takie jest chyba jego marzeniem nie wiem, czy mi się uda. pewnie nie, bo moja mama raczej nie należy do osób, które by łatwo było przekonać do takich pomysłów w międzyczasie przypomniała mi się jedna rzecz, która jest chyba w Tobie najbardziej urocza. Eee, mianowicie puente w Twoim wykonaniu. Jesteś mistrzynią odniszczenia wszelkich historii swoimi puentami. I właśnie to jest najzabawniejsze w tym, jak opowiadasz jakieś fascynujące historie. Eee, hey, Jakiś no to akurat my już kończymy, powoli jeszcze jakieś minutę nagrania, tylko Ania się wytłumaczy, dlaczego nie umie kończyć. Nie wiem. Tak, tak zostałam wychowana. Tylko, że właśnie, to, twoje, to twoja niemożność dokończenia. Naprawdę potrafisz w piękny sposób opowiadać jakąś historię, po czym dochodzi do punktu kulminacyjnego. Taka puenta ma nastąpić. No i ty mówisz na przykład, no i to było tak i w ogóle. I tak ściszasz głos, wykańczasz. No, albo, jeszcze... albo mówisz, coś tam, coś tam nie wychodzi. O, moje ulubione. E, ulubione. Nie I wiem, no, nie plenna. wiem, jakoś tak nie wiem. Ale zawsze, nawet jak wypracowanie pisałam zawsze miałem najgorszy problem z końcem. I tak, no w ogóle tak urywałam. No. no. No to może tak... Właśnie. Des pointes. Des pointes, Les notes se répètent comme ses yeux dans ma tête, ses doigts sur le piano m'envoûtent comme ce mot, alors je me révèle Mes confidences sont pour elle, elle fait de même C'est notre histoire qui se sème Quelques accords de guitare On fait le lien entre nos regards Sa voix qui porte dans la pièce Il n'y a plus qu'elle qui m'intéresse. Un verre de rouge, une cigarette Cette soirée doit rester Chut, secrète C'est un tout petit peu comme Adam qui croque une pomme C'est la tentation qui veut enfin, Je n'ai rien demandé à Dieu Elle s'appelait comme moi Sauf que ses lettres ne le voulaient pas Elle se passait donc dans un autre sens Pour donner celle à laquelle je pense Son clos. je l'ai bu, silhouette de dos Et c'est en dessous des draps Que se retrouve nos bras Je me rappelle de son visage Tout le bonheur qu'il dégage Aujourd'hui ce n'est qu'un mirage Plus belle lueur dans les nuages Dès le lendemain matin Un sourire qui me fait du bien Mais ce fut là la fin Moi je n'étais peut-être pas assez bien Et si un jour vous la croisez Dites-lui que je veux l'aimer Mais je sais qu'elle est trop bien Pour mes mémoires C'est un tout petit peu comme Adam qui croque une pomme, c'est la tentation qui veut Moi je n'ai rien demandé à Dieu, elle s'appelait comme moi Sauf que ces lettres ne le voulaient pas, elles se passait donc dans un autre sens Pour donner celle à laquelle je pense C'est un tout petit peu comme Adam qui croque une pomme, c'est la tentation qui veut Moi je n'ai rien demandé à Dieu, elle s'appelait comme moi Sauf que ces lettres ne le voulaient pas Elles se passe donc dans un autre sens Pour donner celle à laquelle je pense